te agora em fase sou sempre na correria não posso parar sem que eu sou na resistência me abra meu Ja ja ja Cześć, jestem Krzyszman, słuchacie podcastu Jaskinia Głupoty. Dzisiejszy odcinek będzie na temat, po raz pierwszy. I bez podkładu będzie. Bo chcę się poświęcić jakiemuś tematowi, a właściwie to będzie relacja taka. Będzie to relacja z koncertu zespołu Kult. Z tym, że to będzie relacja nagrywana w poniedziałek, a koncert odbył się w sobotę. No bo niestety, no miałem jakieś takie nagranie, ale złej jakości i nic tam fajnego nie mówiłem. No więc nic, zapraszam was na relacje z koncertu kultu. I tyle. Aha, jeszcze później wtrącę jakieś tam informacje organizacyjnych, ale tym razem to pójdzie na koniec. Kocha, lubi, szanuję, niech się nie dba, żartuję. Lubi? Lubi! Yy, yy, stary podcast, nowa nazwa. Lubi cast. Yy, nie oszukujmy się. I dobrze, że zaczęto mówić. Tego brakowało. Przynajmniej. To już taki, taki koniec. Pełne wzók, służbie porządkowe. będą i chęcę, kochają i coraz więcej i więcej znowu. Wieczorem stoje i stoję i patrzę na mundurowe dziwologi. Czy byłeś kiedyś u nas? Na w nocy jest tak trudno i czy tylko pykają oczy Polska wiesz na Polskę. Jestem ja po świecie, dzieska po świecie, I po świecie. Dzieska po I co po co dzieska po świecie. Dzieska po świecie, dzieska po świecie. Dzieska po świecie, dzieska po I'm a stoję i patrzę world, I'm a man of the world, I'm a man of the world, I'm a man of the world, I'm Polska, jest tam Polska, world, I'm a man No to może na sam początek opowiem o moich wrażeniach początkowych z, no, zebranych na tym koncercie po pierwsze, ja pierwszy raz byłem w Spodku na tym koncepcie. I tutaj sobie jaj nie robię, tak? Mieszkam w mianowicach. Do Katowic mam nie wiem ile... 15-20 minut jazdy autobusem. No a nigdy nie byłem w Spodku wcześniej. No przepraszam, byłem żeby zobaczyć co to jest ten Spodek, jak jest w środku. To byłem tam na wystawie psów. <grym> żeby po prostu, no żeby zobaczyć co tam jest. No ale tak, no to nigdy wcześniej nie byłem w Spodku. Yy, nigdy nie byłem w spodku jak już yy, na jakiejś imprezie większej. No więc tak patrzę, o wow, fajny ten spodek. Byłem, miałem miejsce na sektorze, na miejsca siedzące, ale o tym później, yy, więc siadam sobie i czekam, czekam na support, yy, bo wiem, nie, wiedziałem, przecież to jest oczywiste, że przed koncertem będzie jakiś jeszcze support. No ale patrzę, fajnie, cool. Yy, Widzę, yy, no, Kilka razy poszedłem do toalety, coś nagrać, albo jak coś nagrywałem, to pod schodami, żeby przypadkiem mnie ktoś nie zauważył. No bo tak, przypałowo, nagrywać, nie? Znaczy, przynajmniej ja mam takie opory, nie wiem jak inni. No ale ja miałem opory. No i tak w ukryciu nagrywałem. No, no i zdziwiło mnie tylko tyle, że do spotka sobie nie można tak wejść. No. Nie można wejść sobie tak pooglądać coś, tylko już na wejściu do budynku stoją ochroniarze i yy, patrzył czy tam, no, czy ma się bilet, czy nie ma się biletu. Swoją drogą na kult to yy, były strasznie raczej kijowe bilety. Bilety znaczy może ładnie wyglądały, ale bo zawsze ochroniarz odrywa taki pasek z biletu. Tu ten pasek był bardzo cieniutko przymocowany i prawie mi odpadł jeszcze przed tym, ale na szczęście nikt się nie szepiał. No, no i jeśli zaczynając już o pierwszych wrażeniach, no to to były pierwsze wyrażenia ze spotka, no i teraz może z koncertu, w ogóle scena, scena była bardzo fajna, bardzo fajna mieli bardzo fajne oświetlenie, światła po prostu czad, czad, tego się tak nie odczuwało na supportach, ale jak wszedł kult, to to już było naprawdę piękne, pierwszym supportem był syn Kazika, Janusz Staszewski, po, połączenie roka z Regia, czymś takim, podobało mi się bardzo, z tym, że no oczywiście, sapoty zawsze są takie, że są fajne, no ale dobra, niech już zajdą, bo już zaraz prawdziwa gwiazda ma wejść. Później, bo wszyscy myśleli, że syn Kazika to jest zespół zapowiadany jako sapot, czyli Lemur. No ale się później okazało, że jeszcze Lemur wszedł. On mi się mniej podobał. Dobra, w ogóle mi się nie podobał. No, może troszeczkę. No i już zaraz wszedł kult. No to tyle z początkowych informacji. Ja wiem, że tak przeciągam, bo tutaj co chwilę jakoś piosenkę puszczam, a później jest, no, że tak mało gadam, później ciągle piosenki, ale zaraz już przejdę do pełnej, do pełnej opinii jak na Podziękowanie na kult ochrony kultforu Mirka, Gejsa wietewski i PKP Chuj Asidolka. Wódka Nie ma No, widzicie, trochę sobie, się, jak było na koncercie. No, więc możemy przejść do tego już, do samego koncertu. Więc koncert był ostatni z tej trasy kultu. No, więc. Się załapaliśmy na taką śmietankę, katowiczani wszyscy i okolice. No to może przytoczę setlist bo właściwie byłem na tych trybunach i teraz tak narzekam, że na trybunach ale nie wiem, czybym bym 38 piosenek wytrzymał. Więc zaczęli yy, piosenką Nie Jeden. Później się okazało, po piosence Nie Jeden że trochę ludność napiera na bramki jest groźba zawalenia się sceny, więc poprosił, poprosił Kazik o to, żeby po prostu nie skakać. No, co było dość idiotyczne, ale on o tym przecież wiedział. Później wystartowali już czymś mocniejszym baranek. Amnezja poszła. Pasażer, nie, Amnezja, pasażer. W międzyczasie oczywiście były przerwy małe. Bruklińska Rada Żydów, tutaj jest moja ulubiona piosenka i sam na trybunach jak debil stałem i skakałem ludzie się na mnie patrzyli dziwnie niestety nie puszczę wam dzisiaj Bruklińskiej Rady Żydów, bo jest to chyba dość mało popularna piosenka z I tego nie, koncertu jej nie ma nigdzie w poznaj swój raj królowa życia Berlin i tutaj była długa przerwa na naprawienie barierek, bo już tak się, no już Kazik powiedział, że co tam mają ten, co chwilę robić przerwy, niech na, niech zrobił przerwę minutował, niech to naprawiał i już wystartują dobrze, yy, więc no, będzie, więc było dobrze. Yy, no i no i no i yy, później wyszli, przed tym, później wyszli po jakichś 8 minutach i Kazik powiedział, że ktokolwiek skoczy, będzie zmuszony zapłacić 150 zł plus 8 miliardów 976 milionów 50 tysięcy 700 złotych około, nie pamiętam, pewnie za każdym razem inną liczbę podawał, złotych VAT i w ten sposób wyśmiewał co nie ukrywał, wyśmiewał to, że taki wysoki jest VAT no i Ktokolwiek skoczy, to ma zapłacić, a w celu uiszczenia tego, niech się zgłosi do kasy. Oczywiście były też dedykacje, no ale po tej przerwie przyszły, przyszedł czas na czarne słońca. Ręce do góry, Maria Macyna, idiota stąd, który w nawiasie musi mieć zawsze kulasy na prąd wódka, sześć lat później, post, parada wspomnień i przy paradzie wspomnień jakiś fan wtargnął sobie na stanę, czy nie, nie tylko tym razem, ale przewrócił Kazika wtedy. Dziewczyna się bała pogrzebów, arachia, Czterej jeźdźcy, chodźcie chłopaki, zaraz będzie niezły cac. Patrz, Kurwy wędrowniczki, nie dorosłem do swych lat i tutaj przyszedł Taki jeden gościu z L-Dupa, dr Iri nie ja zaśpiewał, głupia pizda, tylko nie, nie myślcie sobie, że głupia pizda to jest styl piosenki, bo kult przecież by nie, nie nazwał tak obraźliwie utworu. Po prostu G-O-O-P-E-A, -Y P-E-E-Z-D-A. Więc nie żadna głupia pizda. Tutaj mi się chciałem tak z gopy gopy a pizda. -E więc tak, jeśli chcesz, jeśli zechcesz odejść, odejść do Ani, gdy nie ma dzieci w domu, to pewnie chyba jest jedyna piosenka kultu, którą wszyscy znamy. Dziewczyna bez zęba na przedzie, Marysia. I tutaj moje zaskoczenie. Znaczy ja bardzo chciałem, żeby ta piosenka poleciała, ale zaskoczyłem się, że poszła. Zegarmistrz światła purpurowy. E, to jest kowe. Nie pamiętam kogo wiem, że kaczmacki też to śpiewał a nie, zapomniałem kto to w ogóle wymyślił, komu bije dzwon, no i tutaj Kazik powiedział, że to już wszystko na wieczór dzisiejszy, ale oczywiście nie miał tego na myśli, no bo no, bo nie było bisów, tak? No, więc po krótkiej przerwie wrócili z utworem Bank Robert. to był cower The Clash, Piosenka, która moim zdaniem im najlepiej wyszła na całym koncepcie i tutaj wizualizacje były świetne Polska, tu też w kawałku śpiewał Dr. Iri W ogóle widzieliście, słyszeliście już dzisiaj ją Konsument, Posowolność i yy, druga z moich ulubionych piosenek Krew Boga, tu tak się na nią cieszyłem, świetnie wyszła jak słyszeliście na początku, totalna stabilizacja i pół piosenka Sowieci 38 piosenek, moim zdaniem świetny koncert, 3,5 godziny dobrego grania, bo weszli koło 19.00, serwista jak marzenie. Inna sprawa miała się na trybunach, bo na trybunach ludzie po prostu siedzieli. U mnie był taki gościu, który mi się kojarzył z Maćkiem Skwarą, tak, też był taki, taki gołodupiec, bo Maciek Skwara nie ma brody teraz, no a lepiej wygląda z brodą, o wszystkim będę mówił, ktokolwiek mnie zapyta, więc też taki gościu podobny, dosyć do skwara miał, tylko, że nie miał tylko kolczyka w języku, no, już nie ma kolczyka w języku, ale ten gościu miał też kolczyk w brywi, no ale y, był, tak właściwie szalał na miejscach siedzących, za mną nie wiem, też byli jacyś ludzie, ale raczej tak nie szalali, ja czasami wstawałem, na chwilę sobie odszedłem, z miejsc siedzących sobie postać na schodkach też tak na trybunach tak było śpiąto trochę nie, tak trochę się patrzyło na tych ludzi tam z przodu, że o Boże też bym chciał poskakać ale przy dziesiątej piosence uświadomiłem sobie, że jakbym miał 38 piosenek tak skakać, to bym nie wytrzymał później się wstawało wiele razy no przy moich wszystkich chyba ulubionych piosenkach wstawałem nie, nie przy wszystkich. Przy. przy Chodźcie chłopaki siedziałem. No, ale było dobrze. Przy gdy nie ma dzieci, sobie uświadomiłem, że jednak miejsca siedzące są też fajne. Tylko trzeba się nauczyć bawić i na miejscach stojących. Znaczy tam się nie trzeba uczyć, ale trzeba się też nauczyć bawić na miejscach siedzących, więc jest git. Jest giten. No. no i co mogę powiedzieć jeszcze? Aha, no i ogólne wrażenie, dla mnie jest koncert bardzo dobry, dałbym mu 7 na 10 już jest w moim top 5 koncertów na drugim miejscu, Sabaton spadł niestety, Kazik w świetnej formie, w ogóle wszyscy w świetnej formie, dowiedzie, zobaczyłem też, że ten keyboardzista kultu nie jest tylko keyboardzistą, czasami gra sobie też na gitarze Świetny, świetny koncert, Setlista wspaniała. Najmocniejszym punktem całego koncertu jest Setlista, która, no, czego brakowało tylko? Dom wschodzącego słońca, myślę. Ale nawet zegarmistrze zagrali. Aha, jeszcze.. Jednym, no, brakowało nowych temp z najnowszej płyty, ale Kazik powiedział, że źle wychodziła, więc jej nie, nie, nie będą już grali. Bo ktoś tam napisał. Sześcioletni Paweł, chyba, że Panie Kaziku, dzisiaj kończę 6 lat. Prosiłbym o. Piosenkę Nowe Tempa, no ale Kazim powiedział, że niestety źle wychodziła, ale za to z dedykacją dla niego zagrali moją ulubioną piosenkę, Bruklińską Radę Żydów. Hmm. Hmm. Puściłbym wam Bruklińską Radę, no ale nie mam, a puszczę wam w innego koncertu, żebyście wiedzieli, bo może nie jest tak bardzo to znana piosenka jak powiedzmy Highway to Hell, ACDC, puszczę wam. za Zebrała się rada rozumnych. Co cząść by młodzi zaczęli jak kiedyś zachodzić do domu świątyny. Gdy starszy nie stali pod deszem, to luną ze wszystkich zebranych wstydów. Więc to krótka opowieść o brutliskiej rady Synów. I'm gonna leave the country, I'm gonna the country, I'm gonna leave the the country, the country, I'm gonna leave No i co? Prawda, że fajne? Fajne. A, co tu tak głośno byłem, za tak głośno byłem. E, dobra, no to teraz wam was też zostawiam już z inną piosenką z koncertu. No i to była właściwie cała moja relacja z polskiego, e, z, Pol z koncertu. E, więc no, to była cała relacja. relacja, wiem, mało gadania więcej muzyki, ale takie są relacje Krzyszmana. Taka będzie po każdym właściwie prawie że koncercie więc kilka odcinków, chyba jeśli wam się nie spodoba to będziecie musieli przeoczyć. No więc przechodzimy do sprawy organizacyjnych piosenką Gdy nie ma dzieci w domu, bo ona też im świetnie wyszła. Es denk doch, Informacje organizacyjne są moim zdaniem z dupy wzięte, ale chcę wam o nich powiedzieć. Otóż, co ja tu sobie napisałem? Aha, ostatnio było bardzo dużo audioblogowych odcinków. No audioblogowych, takich około audioblogowych, ale teraz to się zmieni. Mam w głowie kilka tematów i trochę będą teraz zaraz odcinków tematycznych, no bo no teraz zawsze tak miałem w głowie a tutaj to się wydarzyło no to jeszcze o tym powiem, jeszcze o tym powiem no już zaraz będzie odcinek tematyczny, ale jeszcze o tym mam powiedzieć i tak się to ciągnęło na, na początku odcinka powiedziałem że to będzie pierwszy odcinek tematyczny to jest oczywiście gówno prawda bo był tam odcinek o JP był, był odcinek o kulinarny było, było dobra nie będę się trudził z szukaniem odcinków jakie były no ale ten odcinek jest kultowy, na temat i myślę, że jest git. Yy, tak. Aha, jeszcze chcę wam powiedzieć, że ten odcinek powstaje metodą yy, no, edytowania yy, w trakcie nagrywania. Czyli ja sobie nagrywam część gadania, później ją szybko edytuję i jadę następnym razem. Tak samo jest, że no tutaj było tak, że gadam sobie, gadam sobie, wstawiam piosenki, później edytuję to co gadałem i jadę dalej. Więc gadam już około 30 minut, a nagrywa, wziąłem się za nagrywanie półtorej godziny temu No No i tyle Aha, i postanowiłem sobie kiedyś, że nie siadam do nagrywania jeśli nie mam Czegoś do picia, tutaj miałem coś do picia, czegoś do jedzenia Przed nagrywaniem jadłem lasagne, więc ten punkt automatycznie odpadał I czystego biurka, bo ja mam w pokoju, że tak powiem, nie, nieporządek tak ładnie o, Ładnie no i, no, no i odcinki teraz będą powstawały tylko i wyłącznie w tych warunkach, bo ja lubię nagrywać, a nie, lub, nie lubię sprzątać, no, a te dwie rzeczy, no, niech y, przyjemność niesie za sobą też coś dobrego, tak. No i właśnie tym optymistycznym akcentem chcę zakończyć nasz odcinek dzisiaj, napiszcie czy było fajnie, czy było głupio. Ach, jeśli ktoś koniecznie by chciał mnie posłuchać, a lubiłby rap, no to dzisiaj by miał ciężko powiedzmy. No a skończymy tym, co koń czym kończy się zwykle koncert kultu, czyli Sowietami. Nie wyłączajcie tego teraz. Powiem, że zwykle się, jak są jakieś teraz rzeczy muzyczne w podcastach, to się wyłącza, nie wyłączajcie. To i tak będzie tylko piosenka wokalna, bez instrumentu. Mówił Krzyszmen do następnego. Współpracujemy z Polską, Polski,